1 listopada dzień szczególny w Czechach, dzień powszedni to znaczy się dzisiaj pracowali a teraz wieczór, godzina nie wiem, gdzieś tak, około 19 Wracam akurat ze sklepu kilka rzeczy kupionych, oczywiście coś do picia no i zaprowadzę was w miejsce, które nie istnieje każdy potrzebuje ucieczki przed rzeczywistością. I dla mnie to jest odtwarzacz MP3. Słucham tutaj pan bardzo głośno, przez telefon rozmawia, jest po drugiej stronie ulicy. Dla mnie jest odtwarzacz MP3. No, w rzeczy samej MP4. I to jest moje sanktuarium. Wtedy, kiedy nakładam słuchawki, wciskam play, słucham podcastu, podcastów, wszystkich prawie. Odch odchodzę, odpływam. A właśnie na propos tego odchodzenia dzień szczególny, ja chciałem z wami w domu wspomnieć te podcasty, które już odeszły. Może. Któryś wróci. No to jesteśmy przed domem. Zabrę was do środka. To by była klatka słodowa. A to jest Vyjtach, czyli winda. Winda bardzo mądra, bo mówi nawet po czesku. Trojka. Zbaw mnie, díhy me, rany me, co najpierw Żydeli chvátej, píšu zkaz Dej mi co ztrácím, dej mi czas Brać mi wieru mou lásku mou a ten najpierw Z własnego spánku můżeś krást I czasu svého, dej mi czas Bożąc się to użym, tentokrát neprohrad Mój czas to są niech wielkie takowe Mój czas Se ocet czasowe Mały relaksik Właśnie A propos tych słuchawek jeszcze Które Są magiczne w połączeniu Z odtwarzaczami wszelkiego typu no najlepiej z odtwarzaczami plików dźwiękowych no cóż mi dał podcasting podcasting mi dał no dał mi dużo dzięki podcastingowi zwiedziłem kawał świata, bo i Niemcy e, których też przy okazji jako no fizycznie byłem także a, ale widziałem, słyszałem Japonię słyszałem Nepal Stany Zjednoczone różne Stany w Stanach Zjednoczonych od Detroit poprzez, poprzez naprawdę Nowe Jorki i te inne, inne dziwne miejsca, które dla nas, Europejczyków, bardzo często są cholernie abstrakcyjne. No, jak to, Jak to wygląda w tym momencie? Sporo podcastów, które były. Już ich nie ma. Zniknęły. To jest, wiecie co, rzecz wspólna każdego podcastu, ponieważ ja nagrywam 420, ktoś tam nagrywa, no chłopaki retrasy, nagrywają retro radio, Maciek Skwara nagrywam bez nazwy Krzyszmen robi jaskinie swoją głupoty, Pichąd. nie wiadomo ile on tego robi, ale płodny człowiek, Papa siedzi w papowni i pije kawę, a jedna rzecz nas łączy. Właśnie odejście. Każdy kiedyś przestanie nadawać. To jest logiczne. Nie jesteśmy wieczni i po prostu kiedyś się skończymy. No, nie było jeszcze, ja bynajmniej nie znam takiego przypadku, kiedy... Ktoś będzie prowadził, czyjeś dzieci będą prowadzić podcast rodziców. To jest zbyt młode jeszcze w tym momencie, ale cóż, wiecie co, włączmy sobie wiadomości, powspominajmy podcasty, których już nie ma. 19 czerwca 2007 roku, godzina 22, Edward Blubracz zapraszam na ostatni dzisiaj serwis informacyjny. Wiadomość dnia. podcast nic schodzi do podziemia. Jacek T., alias Jacol, zamknął się w betonowym bunkrze, by stamtąd nadawać nowy polski podcast, Blockhouse A. Dostępny jest on na www.blockhousea.jojo.pl A teraz kolejne informacje. W sejmie znowu gorąco. Jacol i jego Blockhouse A. Oj, 2007 rok. Pamiętam, pamiętam ten podcast, chociaż no, ja teraz przyjąłem schedę opiekowania się archiwum podcastów na Chomiku, na Wincentem Strowskim I niestety te wszystkie podcasty, które ja miałem gdzieś mi wcięło, tam są tylko dwa, które Filip wrzucił. Dwa odcinki Blockhouse A, a było tych odcinków 16. Jest chyba pierwszy, jest ostatni, który nosi nazwę Zmęczony. O czym był Blokaus A? O muzyce, o życiu, o wszystkim. Mało tego, bardzo fajny wątek się szykował. Bunkrów. Ja jestem zapalonym bunkrowcem. W jakiejś nomenklaturze Pokemonów bym powiedział, że jestem bunkraczem. Taki mały pokémon bunkraczu i czekałem z zapartym tchem na to, żeby Jacol, bo wyjeżdżał na bunkry, już nie pamiętam chyba MRU, Międzyrzecki Rejon Umocniony, czyli Oderwartem, Oberwartem, Bogem, to się nazywa, czy jakoś tak yy, po niemiecku. Yy, no i niestety tam coś nagrywajka mu zaszwankowała. Yy, mówi, że kijowo mu się tu nagrało. Później wyszedł je ten odcinek i potem była Cisza. A zapowiadało się. Tak fajnie. 16 odcinków. Zresztą posłuchajcie, co sam mówi Jacol o sobie w pierwszym odcinku. Blockhouse A. Odcinek pierwszy. Byłem tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Eiber. Dostałem zwerbowany w marcu 1982 roku. Stało się to w szpitalu położniczym przy ulicy Polnej w Poznaniu. Donosiłem na inne noworodki, gdy zakłócały one ciszy nocną płaczem, czym wykazywały jawną wrogość wobec władzy ludowej. Przekazywałem także informacje o zużyciu pieluch i takie tam inne szczegóły. Później w przedszkolu pracowite pszczółki w Puszczykowie donosiłem na dzieci, które uchylały się od leżakowania. W zamian otrzymywałem korzyści w postaci zamiany przy obiedzie zupy jeżynowej, której nie lubiłem, na kaszemanny. Później przyszedł rok 1989 i moja współpraca dobiega końca. Jakiś czas po tym, jak co zrobił blockhouse, a albo wcześniej. A zresztą, jeżeli mówimy o umarłych podcastach, to są to podcasty duchy, a tam czas nie istnieje. A więc w którymś miejscu na osi czasu zaistniał podcast, który no, był bardzo interesujący, był mocnym podcastem i pierwszy odcinek tego podcastu dał nam do zrozumienia, że w podcastingu jest jedna wielka klika i... A zresztą... Fragment wywiadu. Posłuchajcie, może zgadniecie, który to podcast. Co mnie przyznaje, troszkę zdziwiło w końcu. Pomyślałem, że może warto by zrobić coś takiego jak u nas. No jest jestem. Od jak dawno nagrywasz podcasty? Pierwsze podcasty... Pierwsze podcasty oficjalnie nagrywam i publikuję od dwóch lat. Natomiast jakieś próby i przemiarki nagrywania to można datować na no, jakieś trzy lata temu jakie są to tytuły? Na chwilę obecną to są cztery podcasty z Samosiaką, nie tylko dla orów, Polskie Detroit i Celluloid. Chcesz powiedzieć, że to wszystko nagrywasz sam? No wiem, że trudno w to uwierzyć, ale tak. Powiem ja więcej, sam prowadzę te podcasty. Nawet Celluloid, w którym wyraźnie słychać dwa zupełnie różne głosy. Prowadzące ożywiony dialog, czy z siaką, gdzie słyszymy zmysłowy kobiecy głos. Powiem skromnie, że to wszystko ja i mój gumowy głos, kiedy niekiedy wspomagamy efektami komputerowymi. Młodsi słuchacze podcastów oczywiście, młodsi starzem. Tutaj wiek nie gra roli, wszyscy jesteśmy kolegami, wszyscy jesteśmy koleżankami pod warunkiem, że jesteśmy oczywiście płci żeńskiej. Więc wszyscy młodsi słuchacze podcastów starzem będą już troszeczkę łapać, ale żeby jeszcze bardziej wyjaśnić, opuścimy zapowiedź projektu, który też już właśnie nie istnieje. Twórcy tych czterech oto podcastów. A co możesz nam zdradzić swoje plany podcastowe na najbliższą przyszłość? Plany? Zamierzam niedługo wydać jeszcze jeden nowy podcast pod tytułem Lubię, kiedy pada. Nie mam jeszcze konkretnego pomysłu, co i jak, ale wiem, że chciałbym tam przenieść nieco więcej humoru niż, niż do tej pory. A forma ma być no, niezobowiązująca, Taka wypadkowa pomiędzy nie tylko orłów, w Polskim Litro i to samo. Życzę więc powodzenia i nie... dziękuję bardzo. jak największej liczby słuchaczy. Do usłyszenia. Jeżeli myślicie, że teoria od słuchacza do podcastera jest młodą teorią, no to... Tomek Tomafek, jak go nazywano, osoba prowadząca Lubię Kiedy Pada, sam wyjaśnia, czego słucha, zresztą posłuchajmy, czego słucha, słuchał Tomek. No nie wiem, naprawdę słucham praktycznie wszystkich polskich podcastów. Może nie słucham tych podcastów korporacyjnych z banków, nie słucham podcastów radiowych, bo w sumie nie wiem czemu. Może za dużo ściągania mam problem z ściąganiem. Ściągam podcasty nie, nie, nie w domu, na komputerze, ale na, na telefonie i jest to dla mnie spore utrudnienie. Ale oczywiście na każdy podcast czekam z niecierpliwością. Dlaczego? Dlatego, że słucham sobie ich w pracy i pomagają mi przetrwać Niestety 12 bitych godzin. Także dziękuję wam, dziewczyno i chłopaki, za, za podcasty, bo jakoś łatwiej mi przetrwać ten kolejny dzień, słuchając was. Jaka w ogóle była geneza? Lubię, kiedy pada. I dlaczego tak to się nazywało? No, słyszycie za chwilę. Ja tylko powiem, że Tomek przeprowadził się z powrotem do Polski z Wielkiej Brytanii i tam w Kielcach nagrał kilka odcinków i tak jak wspólnie jako my słuchacze przy okazji też podcasterzy doszliśmy do wniosku w takim małym gremium, że no, przytłoczyła go rzeczywistość Polska nie było już tyle czasu nie było tej tęsknoty za ojczyzną u mnie akurat jestem za blisko granicy z Polską, żeby istniała jakaś, jakaś tęsknota za Polską, a poza tym dochodzę do wniosku, że w tym kraju jedyne, co mnie trzymało, to tylko i wyłącznie grawitacja. Inaczej mają ci, którzy mieszkają właśnie dalej. Zawodą można powiedzieć. Chociaż Pawłowi Anonimowemu, albo słuchaczowi, czy też barmanowi także nie zazdroszczę. Jak to śpiewał Rosiewicz, że niedobrze jest, kiedy w kuchni ktoś przy dziecku mówi po niemiecku. No a dlaczego Tomek nazwał ten podcast Lubię Kiedy Pada? Odpowiedź z ust Tomasza. Witam w kolejnym wejściu. może jeszcze powiem coś o samym podcaście. Tytuł Lubię kiedy pada nie jest przypadkowy, mm. <laughs> jestem teraz w Anglii. No i byłoby dziwne gdyby mnie lubię, żeby padało tutaj praktycznie, cały czas pada. Jedynie wiosna była taka naprawdę słoneczna, teraz kiedy przyszło lato, no to pada, pada i, i naprawdę muszę lubić kiedy pada, bo inaczej to bym chyba zwariował. Ale tak między nami... Lubię kiedy bardzo lubię. Lubię też burzę no, lubię. Deszcz. Czy wiecie, że istnieją ludzie, którzy potrafią z Holandii przenieść się, przenieść się, polecieć do Nepalu, wejść na 5,5 tysiąca kilometrów, zejść na 3,800, tylko po to, żeby napić się piwa? Tak, mówię o przemionie. Z Hochlandera. Podcast, który jest wagoni. Od wielu miesięcy nie nadawał, a do podcastu mam wielki sentyment, tym bardziej, że w zeszłym roku spotkałem się właśnie z Przemkiem w Pradze. Wypiliśmy dużo piwa, pogadaliśmy, a głównym tematem właśnie był Nepal. Rewelacyjny człowiek, zresztą. Jeden z odcinków 420 jest poświęcony właśnie jemu. Przemian w Pradze pod tytuł tego odcinka. No i jak to, jak to wyglądało ten Hochlander? Bardzo fajny podcast. Dla mnie rewelacyjny. Odcinki podcastu, czy też wideokasty z Nepalu powalając. Cały czas czekam na, na to, że gdzieś dorwę i obejrzę film Bardowie bardziej, chyba to się mówi, ci zaśpiewają to bard, liczba mnoga, kogo? Bardowie Bardzi. No dobra, bardzo w Himalayas się nazywa w oryginale i właśnie taki filmik tam kręcili. Przemion raz, razem z kolegami. Tutaj będzie mały wątek piwny, w tym wejściu przemiona mały wątek choroby wysokościowej i później o tym wszystkim był odcinek z Hagi do Berlina się nazywał. Rozmowy w pociągu, za które zebrał w komentarzach przemiona. I oby, a dla mnie fajny odcinek, ponieważ sobie czułem, jak, jakbym tam siedział z nimi. Jakieś uwagi. Tak jak normalnie jedziemy pociągiem, to chyba no, rozmawiamy, jak nie mamy słuchawek na uszach. Oczywiście. Bo tak to się będziemy drzeć. No i Przemią zamilkł. Nie wiem, może wróci? Przemku, daj głosa jakiegoś. Beknij w gąbkę. Będzie fajnie. Tak myślę. No cóż, odcinek Hochlandera 12 to był pod tytułem Nepal za Przełęczą. A więc z Nepalu Przemek to zdrówka, nie? Tak, witamy wszystkich w naszym programie po przełęczowym, Właśnie przeżyliśmy Przełęcz, jesteśmy na 800 metrów, wystartowaliśmy rano z 4400. Wspięliśmy się, zaczynając od 5 rano, wspięliśmy się na 5400 z 70. groszami. 5,5 praktycznie i zeszliśmy te z 5,417 tak jak powiedziałem do 3,800 oh. i możemy w końcu pić piwo? tak choroba wysokościowa już nam nie grozi nie grozi i jest zajebiście Obed. Oh oh. tak na to czekałem pierwsze piwo w górach od 5 czy 6 dni bo dokładnie. nie mogliśmy pić ponieważ ze względu na wysokość dokładnie i na skutki uboczne jak mogą się z tym wiązać. Dokładnie. Poza Te... tym, przekroczenie przełęczy jest jakby dla nas magiczne, bo był to najtrudniejszy odcinek naszej trasy. Teraz już wszystko będzie łatwe jak kobiety. No. Bardzo się tego bali, nie tylko ze względu na kondycję, ale również ze względu właśnie na AMS, chorobę wysokościową. Następny podcast, o którym powiem, no, będzie to. Nazwę usłyszycie w zajawce. Będzie to podcast, który także sentymentalnie bardzo kojarzę, bo pracowałem wtedy w Skodzie, w zakładach Szkody i ze słuchawkami na uszach. Nie wolno było, ale zawsze jakoś się zakamuflowało te słuchawki pod ubraniem, gdzieś tam od twarzy odsiedział. No i słuchałem sobie faceta, który bardzo często rozmawiał z nami, ze słuchaczami, mówiąc do mikrofonu, w swoim samochodzie po pracy, Czasem to było bardzo rano. Mówił o wszystkim. Mówił bardzo ciekawie. Znajdował bardzo interesujące tematy w internecie. Większość już chyba będzie kojarzyć, więc zajawka.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 I ksiński z Olsztyna. Moje Małe Radio. Właśnie. Wociechu. A dlaczego Moje Małe Radio? No więc podcast nazywany Moje Małe Radio. Pomysłów na nazwy było dużo. Dlaczego Moje Małe Radio? No bo po prostu brzmi w miarę dobrze. Jest łatwe do zapamiętania. Podcast jest alternatywą dla radia. No więc dlatego moje małe radio. Tam Nie należy z tym wiązać jakichś specjalnych nadziei, że to może będzie codzienny podcast, bo czas by mi nie pozwolił nigdy na codzienny podcast, a poza tym pewnie ucierpiałby na jakości, gdybym codziennie starał się coś nagrywać. W sumie to już jest moje któreś podejście do nagrania swojego głosu i chyba nawet w miarę nieskromnie mówiąc, dobrze mi to wychodzi. To znaczy wcześniej krępowałem się mówiąc sam do siebie, to jakoś tak dla mnie było takie troszeczkę dziwne, zwłaszcza gdyby tak wszedł, ktoś i zobaczył, że Kadam sam do siebie, no, no ale nieważne. W każdym czasie, które jest z kolei moje podejście do nagrania podcastu, to jest taki odcinek testowy, myślę, że z buta ruszę dopiero w następnym odcinku. No i jak mówił, tak zrobił. Więc my odcinki szły i było ich ponad 50. Później Wojciech stracił głos. Znaczy, nie wiem, czy naprawdę, ale przestał mówić do mikrofonu i puszczał tylko i wyłącznie muzykę. Muzykę pod safe. Nie było to, do czego ja się przyzwyczaiłem. Po pewnym czasie nawet już muzyki nie puszczał. Nie wiem, czy moje małe radio jeszcze widryna jest. W każdym razie podcastu od bardzo długiego czasu nie ma. A teraz nawiążę w pośrednio do następnego podcastu, o którym chciałbym powiedzieć. No i w ramach muzyki mam też taki pomysł na zrobienie czegoś, co się będzie nazywało herbaciarnia. Jako, że jestem może nie maniakiem, ale bardzo lubię mieć dużo herbat w domu. Popijam sobie różne herbatki, może co jakiś czas. No i właśnie herbata. Herbata u topielicy. Topielica czyli Adra, czyli Magdalena. No, ostatni odcinek w lipcu, po ponad półrocznej przerwie. Wcześniej, jak zobaczyłem, że będzie podcast pod tytułem Herbata utopielicy, to tak sobie pomyślałem, no jasna cholera, no pogięło ich o piwie. No teraz mamy o winie, teraz jeszcze herbaciany podcast. Kto, kto tego będzie słuchał? Jak ja głupi byłem. No, w rzeczy samej, w dalszym ciągu raczej jestem. E, tematyka herbaciana. Cóż może być ciekawego dla faceta mojego pokroju w herbacie? Opowiadanie o herbacie. Właśnie to, e, jak to się parzy te wszystkie, jakieś tam y, dziwne rurki z sitkami. Do tego tykwy. Jakie tykwy? I o jejku. A później Wrocławski Festiwal Filmowy, i ze swoim towarzyszem Magda opowiadała o filmach. Bardzo interesująco się słuchało, i liczyłem na to, że w tym roku będzie tak samo. Od lipca cisza. No ale dlaczego? Ja myślę, że odpowiedź znalazłem w jednym z ostatnich odcinków Herbaty Utopielicji. Posłuchajcie, co Adra mówi na ten temat. Spóźnienie o tydzień, no zaraz coś wypadnie, no to już się przyciąga na dwa tygodnie, później na miesiąc później się robi człowiekowi coraz bardziej głupio, że jeszcze nic nie nagrał, więc jeszcze bardziej to odwleka, a później jest tak trudno zacząć nagrywać, bo trzeba zacząć mówić do mikrofonu, odwykło się od tego, no, nie jest jak jest, a to... Wszyscy mówią, że nagrywanie podcastów to rzecz łatwa. No, są, no prawie wszyscy, są osoby, które dementują, to ja do tych osób także należę ponieważ nie można czasami wygospodarować czasu. Prowadzimy oprócz tego w miarę normalne życie. Mówię w miarę, ponieważ podcast skutecznie w tym przeszkadza. Już nie samo słuchanie podcastów, które z założenia powinno być dla nas właśnie przyjemnością. Tak jak mówiłem, te nasze sanktuarium i teraz jesteście w tym sanktuarium umarłych podcastów, ale nagrywanie podcastu jest to ból nie z tej ziemi. Trzeba znaleźć czas na nagranie, trzeba znaleźć czas na złożenie tego wszystkiego. Oczywiście można nie składać. Można nagrywać na żywca, na komputerze, ale większość z nas ma hopla z przerzutką w temacie jakości. Więc wszystkie y -e, y -e, a, takie rzeczy staramy się wycinać. Ja część zostawiam bardzo sporo montuje swoje odcinki. No i to już jest czas. A ten czas niestety no nie jest z gumy. Nie da go się naciągnąć. Bardzo często dochodzi do konfliktów rodziny podcasterów z podcasterami oczywiście. Ponieważ miało się coś zrobić, ale miało się także wypuścić odcinek, więc co jest ważniejsze. I teraz się wybiera to jest taki właśnie taki clue podcastingu. Wybiera się między rodziną a drugą rodziną. Bo ci słuchacze to jest także taka zaprzyjaźniona, wrodzona po prostu grupa. Wrodzona w nas samych. Dzięki właśnie słuchaczom ma się tego kopa do nagrania następnego odcinka. I ma się kopa dzięki temu, że słucha się innych podcastów. No i właśnie dlatego jeszcze tylu z nas słucha i tylu z nas nagrywa, a przynajmniej chce nagrywać. Jakie są problemy? Posłuchajcie. Podcast Cyfercast jako jedyny tutaj na liście jest podcastem, który zakończył swoją działalność, przeszedł w strefę blogingu, i to pisanego blogingu i no no to już mnie nie brało. Ja nawet nie wiem, czy ten podcast, czy ta, czy ta strona jeszcze istnieje. Skończył się cyfercast w wersji audio. Dla mnie automatycznie zdechło to wszystko. A fajnie się zapowiadało. A zresztą, jakie są początki i jakie plany. Sam cyfer przed mikrofonem. Już się tak w sumie parę ładnych miesięcy przymierzam, ale coś to ciężko idzie. No bo chyba to nie jest bardzo dziwne, bo inni podcasterzy też mówią, że, no, że się zbierali parę miesięcy, nie wiedzieli jak zacząć i tak dalej. No Potwierdzam, potwierdzam faktycznie jakoś tak, nie wiadomo co mówić, nie wiadomo jak mówić, tak głupio człowiek brzmi. No ogólnie nie łatwo. No ale, ale skoro Pan się przymierza, to chyba ma Pan coś do powiedzenia, prawda? No cyferkast miał być moim, naszym mam nadzieję, jeśli cyferka się zainteresuje, bo to jeszcze nie wiadomo takim podcastem, w którym chcielibyśmy tutaj poruszyć tematy, które nam tak chodzą po głowie aktualnie. Teoretycznie niby te nazywa się to podcast autorski, ale to tak pompatycznie brzmi, że no, że taki podcast, co nam po obie chodzi. Pewnego dnia włączyłem stronę internetową z katalogiem podcastów i był to podcast.pl i znalazłem podcast który nazywał się Studio Ziew. I usłyszałem bardzo miły, ciepły, męski głos. Jakkolwiek głupio by to brzmiało. I z miejsca polubiłem tego człowieka. Był to architekt wspomnień. Czyli Grzesiek. Jak się później okazało. Przemek go wytropił. Wyśladził i zdamaskował. No i e, z takiej formy bardzo interesującej podcast zaczął przechodzić metamorfozę do końca według mnie niezbyt przemyślaną i pewnego dnia ostatni odcinek, którym nawet nie dysponuję Studia Ziew zakończył działalność i pojawiła się strona zespołu Pogodno z MySpace pod linkiem Studia Ziew a Grzesiek grześka można jeszcze spotkać na blipie, na Facebooku. Ale niestety Grześka już nie słychać. E, wiele osób myśli, że Krzyszmen jest e, najmłodszym polskim podcasterem, więc on tam ma 13, coś, oscylujące, dąży do, o matematycznie mówiąc, dąży do czternastki. Ale według mnie młodszym podcasterem był jeszcze Jareczek. Maciek Skwara będzie na pewno wiedział, o kogo chodzi. o Chodzi o klan Jareczka. I bardzo fajny, typowo amatorski podcast. Ekspresyjny. Wielu osobom się nie podoba. Ja też musiałem na początku przebrać troszeczkę. Ja tak mam z niektórymi podcastami. Chyba tylko z trzema padłem na pejski. Powiedziałem sobie nigdy więcej... Nie słucham, czy nie słucham, ich już nie ma nawet, no, czyli nie słucham, a klan posłuchajcie, jak można prowadzić ekspresyjnie, mając troszkę więcej niż 11, 12 lat. To już nagrywa Majka? Próba, próba, próba. Tak, widać, że, widzę, że nas słychać. Zaczynamy klan Jareczka, kolejny odcinek. Bóg wie jaki, w każdym razie i, nie, i ja nie wiem. I no to, no to zaczynamy, no, no zaczynamy. Tak, a dzisiaj bardzo wyjątkowo, wyjątkowy odcinek. Bo dzisiaj nie jestem sam. Moja siostra postanowiła przeszkadzać mi na antenie. Przywitaj się ze wszystkimi. Cześć Wam! I dzisiaj jest y, taki odcinek, taki dziwny, taki... No właśnie, nie pojechałem na wycieczkę, nie mam wywiadu, bo jestem chory, mam anginę. I wracam dopiero do szkoły w poniedziałek i tam będę mógł przeprowadzić sobie swój, spokojnie swój wywiad. No niestety. Jareczek... Zamilk, nie ma, nie ma tego podcastu i dążę teraz do tego, że bardzo mało podcastów kobiecych jest, bardzo niepokoję się o kobiecych, znaczy się nie o kobietach, tylko prowadzonych przez kobiety i bardzo się boję teraz o Gosie, czyli Samosie, ponieważ Gosia już od dłuższego czasu nie, nie nadaje no i może, może podzielić los właśnie tych podcastów, które będzie się wspominać w ten właśnie dzień tych umarłych podcastów. Ja myślę, że nie będzie tak źle. Gosia już raz zmartwychwstała, to jest Feniks polskiego podcastingu. Mam nadzieję, że tak będzie. A jej koleżanka,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 A ambitny podcast był. Naprawdę bardzo ambitny, i można było dowiedzieć się kilku rzeczy. Artykuł Magda znajdziecie w najnowszym numerze papierowym, czy też elektronicznym magazynu Podcastofon. Tam właśnie Magda napisała o mapie skarbów. Jak ją zrobić? No. Może ktoś napisze, jak zrobić tak, żeby z powrotem Magda zaczęła nagrywać. Do podcastów, które przestały nadawać bardzo długo, a jednocześnie nie powiedziały, że to już koniec, nie ma już nic, no to trzeba zaliczyć jeszcze nasza Aga z Poznania, gdzie ojciec chrzestny, Filip Dawidziński, no ten akurat w 313 odcinku podziękował słuchaczom. No i <śmiech> właśnie Odnośnie naszagę, można to przyrównać do jednej wypowiedzi Bartka w rozmowie z narodem. Z takich seriali to ja tylko obejrzałem cały sezon, znaczy wszystkie sezony 600 pod ziemią. O. No i właśnie tam się podcast znalazł. A ja sobie spokojniutko wyciągnę dymiącego patyczka. i opowiem o Nie Tylko Dla Orów. Puszczać nie będę z dwóch przyczyn. Po pierwsze, wszyscy wiedzą, jak brzmi Filip Dawidziński, a z drugiej strony próbowałem kilka odcinków wrzucić, m.in. jeden z moich ulubionych 50. odcinek Nie Tylko Dla Orów, Teatr to Radio Wyobraźni. Wróć, radio to Teatr Wyobraźni w którym to Filip dość fajnie podszedł do sprawy podcastingu w świetle historii Polski. Fajna manipulacja słowna. Bardzo miło się tego słuchało. Dzięki Filipowi byłem w Stanach Zjednoczonych. Dzięki jego American Experience słuchałem o jego rozczarowaniach o jego pasjach, o tym, co je. Ale nie tylko dla orów przeszło już do historii. Mam nadzieję, że Filipa jeszcze usłyszymy. Będzie to inny Filip. A właśnie, miałem jeszcze powiedzieć. Dlaczego nie tylko dla orów zniknęło? No właśnie przez komentarze. Między innymi, tak myślę, bo Filip, płodny podcaster, głowę daje, że nastukał tych odcinków tyle, że w szufladzie ma jeszcze troszeczkę do wyemitowania i tak spokojnie do tego 340 odcinka by doleciał. Ale puszczał te podcasty, ludziom to spowszedniało. A to jest podobnie tak jak z ludźmi. Jeżeli ktoś jest, to chleb powszedni. Cześć, cześć. Idziemy dalej, nie zamienimy kilku słów, czyli nie skomentujemy. No i dopiero później, jak ta osoba znika z naszego życia, no to zaczynają się wyrzuty sumienia, zaczynają się pytania dlaczego i to nie dlaczego ta osoba zniknęła, tylko dlaczego ja w ten sposób postępowałem. Szkoda, filar polskiego podcastingu, Wzór dla wielu osób, a dla mnie znakomity montażysta podcastów. Robił małe dzieła sztuki. W bardzo pomysłowy sposób przedstawiał to, co go otacza. No Filipie, mam nadzieję, że jeszcze na rss pojawi się twoje nazwisko. Niedługo w katalogu polskich podcastów ukaże się nowy podcast i chciałbym o prosić o ciepłe przyjęcie podcastera, który zresztą też jest słuchaczem, innymi także moim słuchaczem. Chodzi o Jacka z Wielkiej Brytanii, a ten podcast, nie będę mówił jak inna, jaka nazwa podcastu. Powiem tylko jedną rzecz. Krótkie tude na początku usłyszycie, nam jest bodajże 16 odcinków które trwają od kilku minut do, nie wiem, 10 12 minut, czyli kilkunastu minut, ale jest to skonstruowane w ten sposób. Pierwsza szesnastka jest praktycznie bez żadnego montażu, czyli podkłady, jakieś takie rzeczy i jesteśmy na wycieczce z rodziną. Wyobraźcie sobie, jak mile się zdziwiłem, kiedy trafiłem, bo cholera nie chciał mi podać Jacek tego. Mówię o Jacku, który na czatach, jeżeli ktoś siedzi na na, na przykład afterparty po podcastofonie live, no to Jacek podpisuje się. Musiałem, musiałem przerwać, ponieważ pani za was to mnie poinformowała, że się zaktualizowała, eee, więc to jest człowiek, który ma nick iluminaci na Skype'ie. I to jest właśnie Jacek. Z jego wycieczki we Włoszech właśnie powstały krótkie etiudy, które bardzo sympatycznie słuchało się. Miłe, po prostu takie, takie inne. To jest coś, a na nie tylko dla orłów, gdzie łaził Filip po różnych restauracjach, komentował to po prostu, chodził i był naszymi oczami. Podobnie jest w tym przypadku, w tym nowym podcaście. I radzę go posłuchać od początku. Długo to wam nie zajmie, ale wciągnie. Wciągnie, jak chodzenie po bagnach. Dzisiaj dostałem także, właśnie 1 listopada dostałem od Jacka odcinek, który jeszcze nie został opublikowany. A tak do posłuchania. Jest coraz lepiej. Jest coraz lepiej naprawdę bardzo fajnie z uwagą się słuchało. Więc myślę, że osobom, które słuchają podobnych podcastów jak ja, także się to spodoba. Jeżeli macie chwilę wolnego, wejdźcie na Wincentego Obstrowskiego, link znajdziecie chyba na katalogu polskich podcastów. Tam praktycznie co każdy tydzień uploaduje ponad gigabajt danych. Właśnie podcastów. Przeróżnistych. Tam znajdziecie także podcasty, o których nigdy w życiu nie słyszeliście, ponieważ zaczęliście słuchać później. A może słyszeliście tylko z opowiadaniem. Tam te podcasty też znajdziecie. Może nie wszystkie odcinki, ale lwia część polskiej twórczości sceny podcasterskiej właśnie tam się znajduje. Znajdziecie tam także jeden z podcastów, który nie będę tutaj przetaczał, ponieważ jest przester na przesterze. Prowadził go Petera. Podcast nazywał się Owion. O wszystkim i, o niczym. I proponuję sobie posłuchać chaosu, który owion wprowadzał. Niesamowicie się tego słuchał, a jeżeli robicie coś w domu, puśćcie sobie owion i, i wtedy nie, nie uda wam się tego robić po prostu, no, to jest tylko dobre dopracowanie chyba, albo do mycia naczyń, żeby w miarę czegoś nie zepsuć. Tak się człowiek potrafi śmiać. Bardzo inny podcast nie mówię, że dobry ponieważ był to inny podcast, ale ale owian, owian, także mogę podać i do posłuchania, oprócz tego jeszcze Ryszard Zwodzi zrobił podcast który to był na blogspocie, ja nazwy nie będę mówił, bo ja widziałem, że Ryszard posuwał pliki, chociaż w strumieniu te pliki jeszcze są ja te pliki mam schowane u siebie na katalogu u Wincentego Pzorskiego, w archiwum tego nie ma ale zainteresowani podcasterzy będą wiedzieć i może większość słuchaczy, część słuchaczy będą te osoby wiedziały o co, o co chodzi jak ten podcast brzmiał także można sobie posłuchać, poprzypominać szczególnie w taki dzień niesamowite urządzenie. zakładasz słuchawki i odpływasz teleportujesz się, stajesz się uczestnikiem wydarzeń. Znasz tych ludzi, chociaż większości z nich nie widziałeś na oczy. Być może nigdy ich nie zobaczysz. Wszyscy kiedyś przestaniemy nadawać, Ale te chwile, te nasze małe sanktuarium, które zakładamy Wkładamy w nasze uszy. Te chwile nie zostaną nam nigdy odebrane. Zawsze będziemy mieli możliwość, możliwość, możliwość, sorry, Czeski mi się wrzucił, zawsze będziemy mieli możliwość powrotu do któregoś odcinka, przesłuchania go jeszcze raz. Przecież każdy ma swoje ulubione filmy. Podobnie z podcastami, podobnie z podcasterami. Nasze sanktuarium. Ty, podcasterze. I ja. Słuchacz. Mówisz tylko do mnie. Słucham Ciebie. Opowiadasz. Przedstawiasz swój punkt widzenia. Nie muszę się z Tobą zgadzać. Ale robisz to dla mnie. Cześć pamięci podcastom, które przestały nadawać i tym wszystkim które przestaną dzisiaj w ostatnim słowie w melodii nie będzie wszystkiego wątku będzie wątek japoński utada hikaru nie, nie nic mi w gardle nie utkwiło ta pani tak się nazywa Utada Hikaru, a piosenka po angielsku. Właśnie Sanktuarium. Sanctuary. Dzięki pamięci naszych słuchaczy będziemy istnieć, nawet jak przestaniemy nadawać do tego momentu, dopóki oni będą o nas pamiętać. Do następnego odcinka. 420 i Robert Kamasz. Jeszcze nadajemy. Ahoj.